w pierwszym odcinku podcastu MOPS, czyli Międzynarodowa Organizacja Przeciwko Satanizmowi. Witam Was Maciej Wołosz oraz Katarzyna Wittersheim. Hello. E, jak tam Maciej, jak się czujesz? W ogóle nerwy jakieś Cię zjadają? No, ale nie, wiesz co, serio, bo nerwy mnie teraz zjadają, ale... E, będziemy dzisiaj mówić o zombiakach, no nie? Tak, właśnie, bo chciałam powiedzieć, że tematem naszego pierwszego odcinka jest jakże oryginalny temat zombie z tego względu iż ostatnio, no przez jakieś parę ostatnich lat stał się on bardzo, bardzo, bardzo popularnym tematem nie tylko w filmach, grach także komiksach no już Maciek kiedyś miał malutki o zombie mm -hmm, i fa fajnie by było e, w podcaście, którego imienia nie możemy wymieniać. <laughs> Czemu? No, Zrobimy konkurencję i aha Aha, racja, racja. Na pochybę, nie? <laughs> na pochybę innym podcastom. <laughs> e, nie, nie to... Ale w ogóle to jest takie dziwne, że mam wrażenie, że dzisiaj nie ma gry, nie ma właściwie czy to komiks, czy to gra, czy to film wszystko musi mieć twój dodatek zombie wszystko i nie Filmie, tylko czy to shootery nie, nie wiem czy miałeś miałaś okazję zagrać sobie na przykład no tak, ale może o tym później, może tak ten może wstępem najpierw aha, coś, bo jak zaraz się rozgadamy tak skacząc z tematu na temat. to, to <śmiech> możemy się sami pogubić no. to mam do ciebie pytanie w takim razie tak. czy wierzysz w zombie? Czy... co jak czasami przejdę się ulicą to... <śmiech> Ale nie, czy, czy naprawdę sądzisz, czy, czy zombie istnieją? Bo podobno tak. No podobno, no podobno to, wiesz, to jest ta cała religia woodoo. Te całe pojęcie zombie skąd się wzięło? No z właśnie, z, z Haiti i właśnie ja się tak zastanawiam, bo ja czytałem sporo całkiem o tym. E, podobno prawdziwy zombie, taki z krwi i kości, że tak powiem, e, to był właśnie człowiek. Wykorzystywany przez szamana wódu, przez. Yy, po prostu. człowiek naćpany. Jeden słowem. Yy, Przypadek. Przy, nie wiem ile w tym prawdy jest, bo to. Przy, wiedzę tą z Wikipedii raczej jej czerp, czerpałem, ale. podobno było. takie przy, taki przypadki były, że szamani wódu znajdowali sobie ofiarę jakąś, która im się spodobała w jakiś sposób. Nie wiem na jakiś. jak oni jej wybierali, nie wiem czy to akurat był przystojny ktoś, czy ktoś był po prostu silny i tak dalej. Ale to było coś takiego, że taki szaman w jakiś sposób odurzał daną osobę narkotykami, które robiły im misz straszny z całego systemu nerwowego. I udawa... Była to pozorowana, wywołana narkotykami śpiączka bodajże. Stan takiej śmierci klinicznej, że osoba się wydawała martwa. Rodzina smutna cała kopała takiego delikwenta w grobie wszystkie tam rzeczy odprawione zostały nad takim ciałem i został zakopywany w grobie normalnie człowiek. Po jakimś czasie ten szaman przychodził odkopać ten grob, bo wiedział dokładnie, gdzie jest ta osoba zakopana, odkopywał tą osobę i ta osoba został, i tą osobę z tej śpiączki całej tej narkotycznej wybudzał. Ktoś taki naćpany tymi narkotykami miał w, Właśnie no mówię, to z mózg miał bulion ból zrobiony całkowicie i mógł ten szaman wykorzystywać taką osobę, na przykład w kopalniach czy jako yy, siła robocza tak dalej. Rodzina przychodząc na cmentarz widziała rozkupany grób i stąd się, chyba, stąd się właśnie wziął ten mit o wstających trupach. I tak, no, szczerze powiedziawszy, nigdy nie miał okazji się spotkać z wodu. No, no. Chyba dobrze, chyba dobrze. Z tego co no widziałam w filmach dobrze, ale. No raczej nie yy... raczej nie polecamy nikomu. może być nieciekawe. <gryzny> Chyba, że lubicie przygody. <gryzny> Ale właśnie się zastanawiam, czy to jest prawda? Czy to jest tylko zabobon taki na Haiti? No, wiesz co, no, to brzmi tak y, nieprawdopodobnie dla nas, y, że coś takiego może być i tak można wykorzystywać w ogóle ludzi. Są takie y, y, y, y, y, y rytuały religijne i tak dalej, że nam się to wydaje nie dość, że absurdalne, ale na tyle po prostu niemożliwe i że tak bajkowe, że trzeba było faktycznie to sprawdzić. Może coś tam było jakieś czary-mary odprawiane i na pewno jakieś narkotyki stosowane, to jest to bardziej niż pewne, ale z tym grobem to może ja bym się tak do końca nie, wierza, nie wierzyła w to, że można by było zakopać taką osobę w grobie i ona by normalnie przeżyła i wstała z tego grobu. Potem ale to, ale to, jej... była, to tylko było udawane, znaczy udawana śmierć, że niby, że im serce nie biło, czy oni nie oddychali, no że śmierć znaczy, tylko taka kliniczna. faktycznie takie, znaczy nie, że kliniczna śmierć, no są takie przypadki, że mają tak słabe mm, tętno. tętno, takie bicie serca praktycznie niewyczuwane, że. Były takie przypadki w historii, że ludzi chci, zagrzebywali żywcem, bo mm, jest to chyba jakaś choroba, nie jestem w stanie teraz powiedzieć dokładnie jak ona się nazywa i na czym polega, mm, ale były takie przypadki, że zakopywano normalnie żywych, żywych ludzi. Co się to się wzięło przy powieści o wampirach też. Też, też, e, ale to są tak pojedyncze przypadki, że e, nie sądzę, żeby było ich tak dużo, żeby wokół tego jakaś, nie wiem, Mit urósł tak bardzo, bo wiesz, żeby urósł mit wokół czegoś, to musi się to jakiś, co jakiś czas pojawiać jak, jakieś zjawisko. No, no, no, do, do, cyklicznie. Którym, cyklicznie, które urośnie do miana legendy, mitu i wiadomo, potem ktoś tam podkoloryzuje to i, mm -hmm. i tak dalej. Um... Ale wiesz co, ja czytałam o takich przypadkach, że potem takie osoby, jak już zostały tak strasznie wżyte Eksploatacją wszystkiego szamana, już całkowicie jest, był niezdolny już do jakiejkolwiek pracy, odsyłali. Tacy te, te, te, te Szamani podobno odsyłali taką osobę już do rodziny, i nagle w wiosce pojawiała się osoba, przychodziła osoba, która dajmy na to 5-10 lat temu została uznana za martwą i nie można było znaleźć jej ciała i nagle taka osoba przychodzi cała. No tak, to w to bardziej wierzę, że w to bardziej wierzę, że takie osoby na przykład zaginą są, tak. Um już wykorzystane... Wytrzepane! ze wszystkiego ich układ neurologiczny... Nerwowy. Ledw... Nie nie, nie. Nieważne, Neno. bo Neno. tak Wękowe. już prawie nie działa i może, z... może ledwo już chodzić i faktycznie w to mogę uwierzyć, że potem może urosnąć mit takiego czegoś, że to powstał w zgrobu i nie wiadomo co się z nim działo przez pięć lat i nagle tak jakby zmartwychwstanie i ci wraca taki ząb jak do domu. Ale wiesz, Mieliśmy też składanie ofiar z ludzi w innych religiach. E, i... To, co lubimy najbardziej. Wyciąganie ludzkich serc i oddawanie Bogu Słońca, i też to brzmi nieprawdopodobnie dla nas i bajkowo, a jednak to miało miejsce, jest to udokumentowane. A może żeby... z takimi zombiakami też się zdarzało, może nie? Może też się zdarzało, no ale trudno to powiedzieć, jak to jest faktycznie, bo też może być tak, że ta religia voodoo, tak nam się wydaje, że ona jest taka straszna, okropna i nie wiadomo, co tam szpilie się w te wszystkie lalki wbijało, a... a Czarownice tak... z Salem by nie kłamały. Nie oglądałaś nigdy chyba, nie? Czarownic z Salem chyba? Z Jackiem Nicholsonem. Jackiem Nicholsonem? Szatona tak, tam grał. tak. Grał. Znaczy, znaczy nie wiem, czy to było voodoo akurat, ale kukiełki miały i... A nie było to przypadkiem... A nie, to inny. Tak, z czarnulce z salem widziałam fragmenty, ale to było dawno temu, więc nie, nie powiem ci dokładnie. Ale ta grała share, share to grała Szer, to grała Szer. A by nie kłamała, no. jak wiadomo, ona musi mieć coś swojego z rynku. Bo się jeszcze nie rozpadła. <laughs> nie, ale nie, Sher, bardzo fajna piosenkarka. Teraz w bólestce. Właśnie, ja to chętnie dostał. Tomy z. Christina um, Aguilerem, wie piękna. A propos Fieckie. zombie... Dobra, <głosieurce> no, właśnie, zombie. Ja tak sądzę, że może Kristina wkrótce będzie taką drugą szem Co Słuchaj, no co, Beyoncé zaczęła grać w filmach, podobno całkiem nieźle to wychodzi. Ja ją widziałem w Różowej Panterze i w... E Austin Aust Powersie no, dawała radę. No, radę. głównie... To są filmy, w których aktorki głównie mają wyglądać, więc... Aktor <słys> już mniej, <głosieurce> bo... Austin Powersa... No. Ten. Ale nie, odchodzimy od do no. Bo zaraz z zombie się zrobi temat o, o głupich komediach albo o aktorkach. A od, od zombie do głupich grają. komedii niedaleko, czy powiedziawszy, Ale wiesz co, Mnie komedii, no. Ale wiesz, co taka propos tylko jeszcze tego hajta, ja się tak zastanawiam? Czy na przykład teraz jak sobie gadamy? Tam właśnie na tych wyspach gdzieś sobie jest taka mała, mała plantacja jakaś, mały, mały budyneczek, gdzie sobie taki szaman żyje i czy sobie właśnie ma taką armię takich właśnie naćpanych takich e, nieszczęśliwych murzynów, którzy mu właśnie robią na plantacji tą kukurydzę, no. Po prostu interesuje mnie rzecz, czy na przykład, czy to... No bo dobra, to się może zdarzało tam w ich mitologii... <coughs> Przepraszam, w mitologii tam może budy jakieś, nie? <coughs> może powiedziała coś, co się kurzyło. Za, może za dużo już opowiadałeś o tym budowie, <coughs> wiesz, skończ, nie? Nie, ale po prostu, wiesz, interesuje mnie, czy to... Czy to jeszcze dzisiaj ma miejsce? nie? Czy gdzieś jeszcze takie coś się zdarza? Czy to jest w ogóle możliwe, że jest gdzieś jakiś szaman, który takie rzeczy robi sobie? No może... Ty... Różne są osoby, różne hobby mają. Jedni wróżą z run. <śmiech> <śmiech> <śmiech> nie wiem, co mi chodzi. <śmiech> <śmiech> tak, wróżbita Maciej. Mm, tak, ale nie, to wróżbita Maciej to do... temat zombie. Wiadomo. No i... Jakby się uprzeć, można by było powiedzieć, że ma coś wspólnego z tym. No ale a propos wspomniałeś o komediach, czyli komedie, filmy, właśnie, no, czyli taka popularność tych zombie, kiedy można tak pierwszą, taki boom, taki hype na zombie, kiedy można by było powiedzieć, określić, jak, kiedy one się pojawiły w tej kulturze masowej, właśnie. Nastałe to, się to, właśnie, Nastałe, to, to, to, jakie to były lata? Yy... Nod żywych Trupów została nakręcona w 1960 roku, czekaj, wiesz co, nawet. Yy... Zobaczymy sobie. Jak to miała zapisane? 1968 rok. Yy... Czyli Noc żywych Trupów George'a Romero. I nie jest to, co prawda, nie jest to pierwszy film o zombie, bo pierwszym filmem o zombie był film White Zombie z Belą Lugosi, który był, powstał parę lat przedtem. Nie, już nie pamiętam dokładnie ile, ale od Romero zaczęła się cała ta w ogóle... Mania taka. Mania i w ogóle... Z... Które to, który to był rok? 1968. Wiesz co, może dlatego, że właśnie ta mania się zaczęła, bo te lata 60. do Stanach Zjednoczonych to może taki był wybuch takiego kapitalizmu, takiego typowo konsumpcjonizmu. I yy, wiesz, centra handlowe, sklepy, sieciówki, mm -hmm. promocje, przeceny, wszystko i tak dalej. I ludzie zaczęli być takimi... Mm, konsumpcję całkowitą. Tak, zatracili się w niej, tak? I może tak podświadomie trochę ich bawiło to zombie, bo ktoś chciał im przekazać jakąś wiadomość. Może to być takie trochę... Te... Może za dużo chcę przypisać tym zombie z tych czasów, ale, ale... Nie, nie masz wrażenia, na przykład no, no, Żywych Trupów, jak oglądałam ten film... Nie, przepraszam, Świt Żywych Trupów. No, to już jest trzecia część tego trylogu, trylogii, pierwszej. E, tak, jak Świt Żywych Trupów oglądałam, to... Były fajne przebitki, fajne sceny, w których to zombie były pokazane jak właśnie ci ludzie chodzący po centrum handlowym, dobijający się do drzwi sklepu, chodzący jak te wraki i przewracający I się bardziej... stoiska, właśnie to tak wygląda, może, taki, może to jest zbyt oczywiste czasami, że to jest taka... Oczywistość, tak in your face. Tak, patrz, jak jest z ciebie zombie, jak ty chodzisz po tym sklepie, jak jesteś wypruty z wszystkiego, wyprany z godności Bierz, i tak, ci tak powiem może, może dlatego, bo to było takie dostosowane. To wiesz, co ci powiem? To tak swoją drogą, Romero, ogólnie jako reżyser, ma tendencję do, on w swoich filmach te, ten swój. To swoje drugie dno, tę me, no tak, metaforę. Tak, że ta metafora jest taka strasznie in your face tak. right? Tak, <głos> e, bardzo, bardzo. Ciebie, jak ciebie zmęczył Świt żywych trupów, to jego. Czy zmęczył, no musiałam go obejrzeć na ratę trochę, bo on się bardzo wlókł i on był faktycznie taki. Powoli. Film, który starał się być jakąś metaforą, e, bardziej niż filmem o zombie. On miał bardziej, niby, zmusić nas do myślenia, niż bardziej przestraszyć, a to czyjeś zmusiło mnie do myślenia. No fajnie, przez pierwsze 10 minut, tak, wiem o co ci chodzi. Ale kontynuuj, tak. Ale ja chcę trochę się Mówi go, mówi go. Tak, ale jeżeli przez dwie godziny ponad koleś mi cały czas chce coś wytłumaczyć, to to trochę męczy. Wszystko. No ja zrozumiałam, za pierwsze 10 minut zrozumiałam. Okej, okej, a Tak, nie musisz mi dalej już mówić, nie. <głos> Wiesz, jest, on jeszcze zrobił, niedawno znowu powrócił do zombiaków i on stworzył film e, Pamiętniki Żywych Trupów. A to nie widziałem, a to jest... e, Tak, widziałem. To jest film sprzed trzech czy czterech lat bodajże, nawet nie, nawet mniej, o to jest jeden z jego świeższych i to był film, który miał być przeciwko mediom. Za każdym razem ogólnie on w tych filmach o zombie bierze jakiś temat sobie, przynajmniej tak mówi. Jakiś topik i on sobie go krytykuje za pomocą tych zombiaków. Ja oglądałem sobie ten film z moim bratem, i to był film zrobiony z kamery z ręki, no nie? Mm -hmm. Wiesz, jak projekt Monster wtedy wchodził, Tleilidge Project, no, ten Cloverfield i tak dalej, te klimaty, wszystkie to był boom, właśnie na tych filmy z kamery, robione domową kamerą. I to był film o tym, to był film o tym, jak media to są złe. I to przez dwie godziny. Film trwał prawie dwie godziny. Ja to ogląda, oglądając to, to, to było, to, to chwila były takie wstawki typu, czym się staliśmy. Pop po, pada, padanie na kolana i popatrz, czym, co ten świat się stał, co, co co, co, czym my jesteśmy. I to takie nagrania typu, że takie przybitki, że tam ci ludzie wieszają te zombie na zie, na, ten, na, na, na, na, na drzewach i strzelają do nich, mają rozrywkę. I to było takie strasznie in your face że to jest bardzo nieładnie. I dobra, oczywiście, zrozumiałem, media są złe, okej, okay, ale już już ze fabułą, już, już dobrze. To było strasznie kiepskie. Film był potwornie nudny, szczerze powiedziawszy. Więc jeśli no to może być tak, że może ten reżyser ma trochę problem z tym, że on jakby za bardzo się stara nam przekazać coś więcej niż jest w stanie i ja nie mówię, że to jest straszny jakiś okropny reżyser, bo dzięki niemu te, te, te zombie jakoś się tam rozwinęło tak, w, tej, w tej popkulturze i tak dalej no ale no czyli w skrócie, no dużo zawdzięczamy y, temu reżyserowi Romero, ale czy jest on nadzwyczajnym reżyserem, to, trudno, to raczej bym nie powiedziała. Może dlatego, że... Wiesz co, fenomen jego polega na to, że on jako pierwszy wziął się za ten temat. I... czemu zrobiłaś kominę? Jako pierwszy. To, oh, oh. Przepraszam. Czekaj, wypiję kawę z podniesionym paluszkiem. Oh. Jako pierwszy. No ale no, wziął się jako pierwszy za ten temat, taki faktycznie... Ustalił zasady dla całego tak. uniwersum. Dokładnie, stworzył jakiś uniwersum. To jest tak jak Tolkien wziął, stworzył uniwersum dla fantazy, chociaż nie był pierwszym, który pisał fantazję. Pierwszy, który się przebił, może. Tak, pierwszy, który się faktycznie przebił z takim uniwersum. I teraz widzisz, wszystko to, co nowsze jest, to w jakiś sposób się na tym wzoruje. Tak samo jest z Romero, który, mimo iż nie był pierwszym reżyserem, pierwszym twórcą nurtu zombie, to on stworzył jakieś główne zasady, jakiś kanon robienia filmów o zombie. I potem zauważyłam, że ten kanon w dzisiejszych czasach mimo wszystko jest zmieniony. Odrobina, owszem. Jest, jest zmieniony i e, może dlatego, że czasy też się zmieniły nasze i nasza popkultura cała się zmieniła. bo e, To jest tak, bo zombie było popularne tam w tych latach właśnie 60-tych do 70-tych. Tak boom, właśnie filmy Romero i tak dalej i ten rozwój konsumpcjonizmu i tak dalej, jeżeli ja tak są dlatego był ten boom, ten hype cały i tak dalej, bo o, on ma rację, faktycznie jesteśmy tacy zagubieni w tym wszystkim What have we been <laughs> na tej zasadzie potem to wszystko ucichło ludzie mieli na głowie zupełnie inne sprawy i przestało ich bawić zombie oglądanie tej metafory, <śmiech> ale tu teraz się znowu zaczęło, bo różni twórcy, nie tylko filmowcy zauważyli, że hej, to jest fajny temat, fajny temat, który można potraktować zabawnie, a jednocześnie przy tym ukryć jakieś drugie dno, coś głębszego, tak jak chciał Romero to zrobić, ale w dzisiejszych czasach może to ludziom troszeczkę lepiej wychodzi niż jemu, chociaż nie chcę dopisać do nurtu zombie jakiejś świetnej, e, nie wiem, jakiejś idei, czy ono chce coś przekazać, bo mimo wszystko dalej to jest strasznie in your face, bo wszystko, co chcesz przekazać za, przekazać za pomocą e, flagów, tak jest bardzo, bardzo in your face. Co nie znaczy, że jest złe i e, nie bawi, bo w filmu zombie bawią, nie? One mają ja bym to temat. określił jako takie guilty pleasure, nie? takie o, tak. Wie? To jest jakbyś oglądała film z Paris Hilton. Tak. Znaczy nie, <grystanie> <grystanie> <grystanie> nie sądzę, żeby tak było, bo filmy z Paris Hilton są złe, <grystanie> <Ale grystanie> jak nie było, ale Guilty pleasures z Paris Hilton polega na tym, że o, popatrzmy jak ona sobie z siebie kretynkę robi w tym filmach jak ona, jak ona próbuje grać jak bardzo się stara nas przekonać do tego że coś potrafi a guilty pressure jeżeli, guilty pressure, jeżeli chodzi o tematykę zombie to ty sobie zdajesz z tego sprawę że ten temat jest strasznie kiczowaty w pewnych momentach i jak łatwo um, zrobić temat zombie tandetnym jaka jest cienka granica między Yy, właśnie świetnym filmem, grom czy komiksem na ten temat, a kiczem, tandesą i kampem, tak. który nie każdy nie każdego może chwycić za serce, bo są ludzie, którzy świetnie się posługują właśnie kiczem i Campem, ale to jest tylko yy, niewielki procent. Pamiętasz Planet Terror Rodrigueza? Tak, to o, jest typowy tam, kamp. Tak, on to on sobie świetnie poradził właśnie ze śmianiem się z tego gatunku właśnie filmów o zombie, o tych potworach, i pokazał właśnie jak no całą właśnie głupkowartość tego i film się strasznie podobał, o, o wiele bardziej niż swoją drogą Death Proof", tego. Tak, momentu. mnie się no. też bardziej podobał A bo... jest na odwrót, bo Tarantium mm -hmm. mi się zawsze bardziej podoba No, no test... mnie też tak jest, no, jak oglądałam właśnie te dwa filmy to Planet Terror o wiele bardziej mi się yy, podobał yy, Nie wiem, może dlatego, że fajna, fajny pastisz to był właśnie To i bo... była z <głos》>, tak, perzi, która potem... tym. tym mózgu nie miała, ma tak. To było super. Nie, mi się bardzo podobała postać tego lekarza. Nie wiem czemu. Tego złego, tego złego. Tak, co, tak, to tak. tak. swoim Tak. No. Mam się. Nie wiem. Fajnie było raz. wyciskanie pryszczy w języku. O jezu, proszę. Minaj, mimo. Mimo uwielbienia tego filmu jest obrzydliwe. <głos》<głos》<głos》jest obrzydliwy czasami bardzo przerysowane, ale o to w tym filmie chodziło i widzę, że w tych dzisiejszych czasach albo musisz zrobić świetnie nakręcony, poważny film o zombie, mm -hmm. który faktycznie będzie miał jakieś drugie dno ukryte, które nie będzie tak bardzo in your face i nie będzie takie oczywiste i takie, em, nie wiem, tendencyjne, takie, nie wiem, em, mech, takie oh, no dobrze, przecież wiemy, Albo zrobić świetny pastisz. Nie ma niczego pomiędzy. Nie można y zrobić, jeżeli chodzi o tematykę zombie, czegoś pomiędzy. Albo robisz całkowicie na poważnie i wykorzystujesz te zombie do y czegoś, nie że ambitnego, ale y czegoś na Co, serio. Powiedzieć coś ważnego. Nie, że może coś ważnego, ale y to jest świetny pretekst do pokazania psychiki ludzkiej i pokazania bohaterów tych żywych. <głos> Jest to świetny pretekst, bo wiadomo, że najlepiej tworzy się bohaterów, którzy są... E niepodobni, do nas Bohaterów, którzy są w obliczu jakiegoś zagrożenia, bo świetnie można się pobawić psychiką ludzką, ale można to też bardzo łatwo zepsuć. To faktycznie trzeba umieć robić bardzo dobrze. Kirkman sobie jestem dobrze poradził w Walking Dead. No, właśnie, a propos Walking Dead, widziałeś już serial? Tak, obejrzałam sobie cały sezon i powiem ci, czy. Nie, nie, nie oglądałaś go? E, serial nie oglądałam, przeczytałam dwa pierwsze tomy komiksu i niestety nie zaciekawiło mnie to, ponieważ, po pierwsze, o ileż chodzi. też trochę jak z Romero, miałam takie odczucie, że jest przegadane trochę. Komiks, jeżeli chodzi o komiks, nie wypowiadam się o serialu, jest przegadany troszeczkę. E, o ile pierwszy tom miał świetną kreskę i bardzo mi się podobała kreska tego autora. Tony Mur to jest, Tony Mur. On, och, on świetny robi rysunki. Ja by się zakochałam w jego rysunkach. Zgrzyty jest tak, jak potem. Y I jak przeszłam do drugiego tomu, zmiana rysownika była. Charlie Adler, no. Nie była ziemia dla mnie. Ja nie mówię, że ten drugi rysownik jest kiepskim rysownikiem, ale jak porównałam. No to jednak bardziej mi podpasowała ta była dynamiczniejsza, jeżeli chodzi o komiksy o zombie, jakiekolwiek komiksy związane z jakąkolwiek akcją to kreska powinna być dostosowana do tematu, czyli powinna być dynamiczniejsza, lekka, jakaś taka bardziej ma się wrażenie, że to obraz, że ci bohaterowie zaraz wyskoczą z tych kadrów i zaczną się ruszać jak dla mnie, a ta druga kreska jest zbyt statyczna chociaż z drugiej strony, jak potem... Pasuje nawet, wiesz? Tak, właśnie, bo ten komiks jest za statyczny, jak na mnie. Jak na tematykę o zombie... <głosy> jest za <na> sztywno, bo <głosy> <głosy> Nie Wiedziałam! nie działam. Padnie, padnie jeden z twoich takich... <głosy> dziękuję, dziękuję. <głosy> Powinno być bardziej żywo. <głosy> <głosy> <głosy> Powinno być bardziej żywo, właśnie, w tym komiksie. No... Niby to ma pokazywać nas, ludzi, yy, nasze wnętrze, jak to my się zachowujemy ale w takim Ale liczu... pokazują wnętrza. <głos> Tylko tego fizycznego bardziej. Zrozumiałam. <głos> <głos> <głos> nie, no, to mnie boli. No, nie, nie... No ale nie problem, jak to, no, nie, nie podobał ci się... Znaczy, słuchaj, no to jest jednak komiks, który tymi dialogami... Wiesz co, ja bym to przyłączał trochę do filmów Tarantino, wiesz? Jeśli już no. robisz film, który się opiera tylko na paru facetach, którzy gdzieś stoją i mówią ale to XYZ jest takie i siakie, to jednak te dialogi muszą być dobre. To się stało z panem niemiec, niebieskim. Eee, tak, tak. No. Ale nie, nie. W ogóle mógłby zrobić świetny film o zombie, szczerze Tak, Tak, tak. Chętnie bym ja... zobaczył. Ale... Słuchaj... E... Bo chciałbym zobaczyć Samuja ile... Jacksona, który mówi, że jest bardzo wkurzonym czarnym i jest bardzo bardzo wkurzony sposób, mówi jak jest bardzo zmęczony tym wszystkim zombie i żeby bardzo bluzkał przed tym. No wiesz, jak już że zagrał, Jacks, wiek, zagrał film o, w filmie o. Rekinie? Wielkim? Nie. Y, wężach w samolocie. <śmiech> <śmiech> Ale wracając do no, tematu. No. <śmiech> wiesz co, o ile y, Tarantino mnie urzeka swoimi dialogami, bo Koleś ma naprawdę świetny talent, jeżeli chodzi o dialogi i.. Lekkie dialogi, takie żywe i takie, naprawdę, i, faktycznie takie życiowe te dialogi są. <śmiech> na przykład dialog z... z, e, z rezerwą psów, tak? tak, tak jak to tak były rezerwowe poś... psy na początku dialogu tak, o Madonnie. E, Madonna, o Like a Virgin. Mhm, dialog... majstersztyk, naprawdę. To jest tak jak z, z nami w filmach Sergio Leone. Ciągnie się, ciągnie, ciągnie, ale ci nie, nie nudzi, nie? Tylko, że tu są dialogi, a to są świetne ujęcia. Ehm, a w Walking deck tego nie znalazłam. W nie z... Tak, w komicie Nie znalazłam fajnych dialogów, które mogłyby mnie zaciekawić i sprawić, że ja będę chciała czytać dalej i mimo tego, że już nic się nie dzieje, tylko są gadające głowy, ja czytam, czytam i czytam. No po prostu nie chwyciło mnie to zupełnie za serce, a jeszcze bardziej zaczęły mnie odrzucać coraz bardziej te rysunki, więc nie sięgnęłam po Może sięgnę Później, a może wezmę się w końcu za ten serial i, i, i obejrzę, no właśnie, no, bo ty oglądasz serial, no to Ta. powiedz jak to się ma serial Wiesz, do komiksu. Ci powiem, y, serial, y, ja bym powiedział tak, że serial to dużo wziął z komiksu i jakby z treściu dużo, w tam, znaczy on, od fabuły od komiksu dużo odchodzi, ale mi chodzi o taki klimat, tam też dużo gada, tylko że tego gadania jest mniej, Trochę więcej się rzeczy dzieje, trochę jakby żywsza jest ta akcja, bo to jest miniserial. Pierwszy sezon miał e, o, sześć odcinków tylko. Pierwszy tylko trwał półtorej godziny. Miniseriale są genialnym pomysłem. Tak, tak, genialne pomysły. Tak, tak. To jest genialny wynalazek, To jest fajne, to po, to ogólnie Nie zmęczenie nie ma zmęczenia materiału wtedy, jeżeli tak. ktoś chce ciągnąć. E, ale zgaduję, że on to zrobi ale... tylko do tego, żeby sprawdzić na początku. Tak, to... tak. Też tak e, I tak, jeśli cię nudziły te dialogi Walking Dead w komiksie. Eee, to ci polecam serial, ponieważ to jest. Oni, oni tak jakby wzięli to, co było najlepsze w komiksie, ale troszeczkę tego poucinają. Trochę tego gadania jest mniej, trochę ta szybsza ta akcja jest, trochę tam żywsza. Trochę więcej się szybko. Więcej rzeczy się trochę dzieje w mniejszym ilości czasu. Trochę żywsze, to jest szybsze. Szybsze! Eee, przecież... <laughs> I see what you did here! wait, ah. wait. <laughs> Ogólnie rzecz biorąc, serial mi się trochę bardziej podobał. Tak? Tak, tak, tak. I nie jest... Nie, nie, nie musisz znać komiksu, żeby, się, żeby ci się serial podobał. I uczucie zagrożenia jest. Oglądasz Właśnie, to. tego mi brakowało w tym komiksie. Tego uczucia, że w każdej chwili ci bohaterowie... Mogą zginąć. Mogą zginąć, bo może być tak, że jest bardzo dużo czy to komiksów, czy filmów, które faktycznie... Akcja jest minimalna, ograniczona do minimum, ale ty tak się wczuwasz w historię bohatera i samego, i, i ten charakter, i, i to co on mówi, jak się zachowuje i tak dalej, że ty czujesz to i jednocześnie czujesz to wiszące nad nim zagrożenie, i ty się e, po prostu boisz o niego, boisz się o dalsze jego losy. No na przykład, albo nie po prostu tak się po prostu wczułeś w tą postać, tak, taką sympatię do niego czujesz, że te uczucie ciągłego zagrożenia nie chce się opuścić, mimo że na przykład przez trzy tomy się nic nie dzieje, na przykład strasznego, ale jest ta atmosfera taka, że na następnej stronie coś się stanie. Na następ... I nie jest to męczące. Są takie rzeczy, filmy, książki, gry, ale w tym Walking Dead, no nie no, wiesz... Te strony tak oglądałam i jakoś nie, nie ciągnęło mnie. Nawet nie próbowałam się wczuć w bohatera. Tak mnie... Nie, nie podobał Ci się nie. Rick? To, to jest... Strasznie mnie ta żona wkurzyła, nie? Co miała romans z tym. Ach Jezu. tak, ale... Nie wiem co się dalej sobie stało, ale mnie strasznie odrzuciło. Bo strasznie cięta jestem... Nie, nie lury, bo i tak nie mam, nie mam czym, ale mnie strasznie mam jestem cięta na bohaterów, którzy zdradzają się nawzajem. Dla mnie to jest już przeskreślona całkowicie osoba. Jeżeli zaraz na początku mi ktoś mówi, że e żona zdradziła męża na przykład, czy coś takiego, e to ja od razu już skreślam tą kobietę i dla mnie to, ta, bo ta bohaterka jest niczym Ale ona nie wiedziała, że on żyje. A to już wiesz, ale ile mnie wkuszyła? Ale, ale mogła się to wiedzieć? No, ona nie że z... żyje. W ogóle jest... Ale nie, ale nie, ogólnie nie, nie podpasowała mi ta bohaterka, w ogóle. Nie, to jej zachowanie potem też, jak się dowiedziała, że ten może jednak żyje i to ukrywanie tego romansu i tego wszystkiego. Ale ona chciała to zakończyć, wiesz, to jest właśnie, to jest właśnie fajnie w seriale, w serialu to fajnie pokazują. No, no, zobaczę w tym serialu, jak to Ale I tak, wiesz co, ja mam trudność z zaakceptowaniem jakichkolwiek bohaterek kobiecych. <laughs> w, w, w komiksach, w filmach, to, no, faktycznie musi być dobrze skonstruowana ta postać, żeby miała znaczy, polegała. No, y, no bo kobiety to jest bardzo trudne do skonstruowania. Temat, to jest bardzo trudny temat, zgadzam się? Tak, i szczególnie jeżeli bo autorem tego komiksu jest mężczyzna. Nie? często wie, Bardzo dużo jest... Duży, brodaty że... facet. <laughs> <laughs> dużo mężczyzn ma problem ze skonstruowaniem dobrej, kobiecej postaci, ale także i kobiety tym. No? Problem, bo często jest tak, Miesz że... tylko o tym, co znasz, nie? No tak. Podobno jest taka zasada, że jeśli chcesz coś napisać dobrze, to musisz się na tym znać. Więc jak ktoś nie zna się na romansie, dajmy na to, nie napisałbym dobrego romansu na przykład, bo za dużo się na tym nie znam, bo na przykład... Ym... No cóż, no nie byłem z milionem kobiet, no nie? No też nie, no ale wiesz co... Ty to też nie? Jest ten... <śmiech> <śmiech> nie, niestety. Mm. Może kiedyś. <śmiech> Kto wie, tak. Ale wiesz co nie? Ogólnie ci polecam. Serial jest całkiem niezły i do łyknięcia na szybko. Dobry. Obiecuję, że ten serial cię wciągnie i pożre. Ogólnie dobra. Fajna... To może przerwa? Dobra, dobra przerwa. przerwa. To może ma przerwa na hipsterską muzykę. Tak, tak. tak Bo nie będzie. ma nic lepszego niż hipsterska muzyka. muzyka. Pijemy, pijemy kawę w, koń, w końcu, no nie? To możemy coś pu puścić hipsterskiego. Dobrze, to zapraszamy na hipsterską muzykę. krótkiej przerwie, mam nadzieję, że nasz hipsterski wybór się Wam spodobał. Może... Hipster, time. <laughs> Hipster time! Nie, nie możemy przestać z tym hipsterami, bo oni się potem zbyt mainstreamowi, zrobimy być, trzeba będzie niedługo nowy temat znaleźć. Nie Czy też może taki pasek jak... Cyanide and Happiness, nie trzeba ja dobrze wypowiadam. To z tymi ludkami. Tak, z, tak, tak. Z, z tak, tak. Czasami się zdarza, że przeczytam sobie. To tam jest taki ostatni komiks, bo oni mają taką postać hipstera, właśnie takiego, mm -hmm. z wąsikiem takim ironicznym. Jeden, że taki hipsterek sobie siedzi przy biurku, coś tam, co, jakiś tam dialog, o on nagrądom, i tak dalej. jednej się gość go pyta wow, aż się dziwię, że oddychasz, że, dziwię się, że oddychanie nie jest dla ciebie zbyt mainstreamowe. On powiedział, hmm, w sumie jak tak powiedziałeś, to masz rację, I następny, że taka chwila przerwy jest i następny kadr, że ten hipster właśnie leży martwy na ziemi, przestał oddychać, dobrze, yy, yy, no, gość przestał oddychać, bo to jest biznes, mainstreamowe, Tylko musiałbyś to zobaczyć, bo jak to powiedziałem, to nie jest zabawne, ale to w pasku komiksowym jest zabawne bardzo. Ogólnie, Cyanite and Happiness, Cyanite and Happiness, to się tak chyba opowiada, polecam, świetny pasek. Explodem, to może tak. zrobimy też odcinek o takim jakim komiksu poczeliby, na samym internecie <głos> i będziemy mogli przez całe 50 minut opowiadać paski komiksowe, które <głos> tak naprawdę są śmieszne, ale jak my je opowiadamy, to nikt się nie śmieje. Właśnie, ja mam taki problem. Nie potrafię opowiedzieć paska komiksowego tak, żeby był śmieszny. Nie potrafi nikomu no, Nie, większość ludzi chyba tak nie potrafi. Tak, nie wiem, miałaś kiedyś tak, że miałaś jakiś pasek. No pewnie, także albo czasami wydaje ci się, że powiesz śmieszny tekst, jak na głos to powiesz, to dochodzi do Ciebie, żeby to jednak było. W głowie wszystko zawsze jest jakieś 10 razy lepsze, No będzie? w naszym małym świecie, kiedy sobie sami stworzyliśmy, wszyscy jesteśmy bardzo zabawnymi ludźmi, wszyscy nas lubią, bo jesteśmy zawsze To tacy fajni, jak... a jak przychodzimy do ludzi, to jakoś nagle tak... No, cześć. <śmiech> a w mojej głowie wszystko zawsze dobrze brzmi, fantastycznie wręcz. W ogóle to... Ja jestem fantastyczna w swojej własnej głowie, w ogóle, ale nie, no. no, dobra, No może kiedy indziej na ten temat porozmawiamy. W ogóle miałaś, bo ty mówiłaś, że oglądałaś żywych trupów oryginalnie, nie? Tak, ale nie oglądałam remake'u. Ale jest e... pierwszym filmem Zaka Snydera, czyli reżysera 300, reżysera Watchmenów. Właśnie, i może opowiedz nam troszeczkę o tym filmie. W ogóle, bardzo, bardzo polecam go, ponieważ... Tak, ja pamiętam trailer i ja oglądałam ten, ten, ten, to zapowiedź Zajawkę w kinie i bardzo mi się podobała i nie wiem czemu do tej pory jeszcze tego filmu nie oglądałam Po nie oglądała? prostu Co? może zapomniałam, nie to Agatha Tak, tak, a tak. Nieszko jeśli się tak średnio podobało. No jeśli wszystko średnio podoba, to jest związane z zombie. Ale nie, on powiedz, bo chciałam a propos tego filmu właśnie jeszcze coś dopowiedzieć. To był. To była, jeśli chodzi o film o zombie, to była rewolucja w ten sposób, że to był pierwszy film z truposzami, gdzie one biegają. Zombie zaczynają biegać, są atletyczne, skaczą, zaczyna się odzywać marchewkami, są zdrowe, dbają o swoją kondycję. Żywe, żywe zombie! Ogólnie z tego co pamiętam Romero widział ten remake, jemu się to średnio podobało, czy znaczy nie, Powiedział chyba nie podobało mu się to, że zombie biegają, bo on wypowiadał się w taki sposób, że jemu bardziej zależy na rozwijaniu zombie intelektualnym i tak dalej, że te zombie powinny ewoluować bardziej, że powinny się zacząć posłuchać narzędziami i coś No takiego. tak, bo tak jak było potem w Ziemi żywej tru... tak, żywych trupów, właśnie. tak widziałem ten film. Tak, Podobała mi się sama idea stworzenia takiego świata obok zombi, że ludzie w końcu zrozumieli, że z tą zarazą nie ma co walczyć trzeba jakoś odnaleźć się w tym świecie zarażonym i jakoś walczyć to. Survivor Ale, ale, ale sama, sama idea, że zombie myślą. Ale oglądałaś żywych truków, no nie? To powiedz mi, po co temu gościowi były pieniądze? Był taki motyw, że gość no, no, no. chciał kogoś.. Jeden z głównych bohaterów, tak. który był taki twaniaszek taki trochę, i on chciał się dostać na ten szczyt i on potrzebował pieniędzy. Że terroryzował tego głównego złego, Denis Hopper go zresztą grał. Tak. Niedawno zaraz czy ja dobrze mówię. Denis Hopper chyba. No tak, chyba, tak. W razie. On. Go, może ewentualnie sprostowanie podpiszemy, nie? Mhm. I on gościa terroryzował o pieniądze. Wyobraź sobie, świat, wszyscy z nim nie nieżymi. Ogólnie wszyscy są martwi, nikogo już nie ma. Ale... to jest jedno z tych wielu niedociągnięć, właśnie. Ale po ryski... co to są pieniądze? Nie wiem, to jest może te kapsle... kapsel w tym. cię. Może to załatwić, to są te to jest Monopoly, no nie? <śmuszczak> Jestem takie bogaty. Tazosy. I'm so fucking rich! <śmuszczak> wróćmy Ale, do, właśnie do świtu, bo... No, Zaka sentra, słuchaj, no bo chodziło o to, że to był pierwszy film, w którym zombie zaczął biegać. No, no tak. I, i, w, w, w, fajne było to, że teraz zaczął być prawdziwym zagrożeniem. To okay. już nie były te powolne, te, takie trupki, takie no co tak. sobie tak chodzą, chodzą. Jedyna ich przewaga jest to, że ich jest dużo. No tak. Teraz zaczął biegać. I to już w ogóle mamy przesrane. Tak, tak. We fucked. <laughs> to, to, to kompletnie, bo w ogólnie film jest bardziej filmem akcji niż filmem o zombie. Więc jeśli cię znudził oryginał, to polecam Ci obejrzenie tego te remake'u, bo jest naprawdę dobrym. Ja go obejrzałem chyba już w pięć razy, pierwszy raz w kinie właśnie, w 2004 oglądałem. Ogólnie uważam to za debiut reżyserski Snydera bardzo dobry. I z tego, co czytałem z nim wywiady, to hmm, podobno w przyszłości jakiejś, ma zamiar zrobić kolejne części. Także znaczy przynajmniej się przymierza. Co z tego wyjdzie, to nie wiem. Ale pod podobał Ci się ten film ogólnie? Tak, Ludgen, tak. Podobał się. Szybka akcja, fajni bohaterowie. Co prawda nie było tyle takiej głębi typu, wiesz, no, nie będzie miejsca w piekle, to martwi będą chodzić, konsumpcją i tak dalej. No, ale to chyba nie, nie, nie chodzi o to, to. Ale nie żałuję, wiesz, bo fajna była akcja, były fajne momenty, naprawdę. Polecam, ogólnie polecam ten film do obejrzenia. Ogólnie niedawno chyba została wydana wersja reżyserska na DVD. Mhm. I Blu-ray? Chyba tak, chyba tak, Blu-ray. Wszystko teraz się wydaje na Blu-ray. Wszystko na Blu-ray jest lepsze. Myślałam, że wszystko z Bluetoothem jest lepsze. To też, ale w ogóle wszystko jest lepsze. I wiesz co, yy, widziałam tą z reżyserką, miałam okazję sobie obejrzeć. Są fajne, wycięte wycięte sceny, są fajne dodane. Między innymi więcej jest wybuchających głów. A to wiadomo, jest kwitna esencją filmów. O zombie. Tak, tak. Ale no właśnie, a propos tej różnicy, to jest świetne pokazanie, ten oryginał i ten remake, jak bardzo, z... się zmienia, jak się gatunek zmienił, jak się zmieniło pogląd, pogląd na zombie, nas samych, jako jakiejś wielkiej, z szarej masy, właśnie. Bo kiedyś, tak jak mówiłam, ten konsumpcjonizm, te zombie to miała być ta właśnie metafora tego konsumpcjonizmu i ta taka kalka nas tych konsumentów, którzy biegną za okazją i za tym, żeby mieć, a nie być właśnie, nie? Czyli bardziej mieć, mieć, mieć, mieć, tak jak te zombie chcą cały czas jeść, jeść, jeść, jeść. Hungry zombie jest hungry. Tak, dokładnie. A w dzisiejszych czasach nasze potrzeby się zmieniły, ale też nasz strach. Kiedyś ten strach był taki, że właśnie ci hipisi walczyli o to, żeby żyć w tej komunie, żeby, żeby się nie, Tak, żeby ten system nas nie, nie zjadł, właśnie że te zombie to był ten system, że my jesteśmy w, te, w tej komercji, konsumpcjonizmie, te, tym kapitalizmie i się stajemy takimi bezmózgimi. A w dzisiejszych czasach my się tego nie boimy, bo już, my już się w tym urodziliśmy, nasze pokolenie, jesteśmy już zepsuci. Zepsuci, od... Tak, rodzimy się zepsuci w ogóle już, ale boimy się czegoś innego, boimy się broni biologicznej, Tak, terroryzma. Bronimy się terroryzmu, boimy się wielkiej zagłady, ataku, wojny. Tego się boimy i te zombie, które jest szybsze, groźniejsze, silniejsze. Nie ma silniejsze, Taką, jakby kalką tego naszego strachu i wszystkich lęków, które w nas siedzą. Czego my się najbardziej boimy? My się najbardziej boimy, że ktoś nam zatruje wodę. My się boimy, tym, że wą... w... W... W... W... W... Co to było, jak wo... była ta afera z tym wąglikiem, prawda? Tak, tak. Szczególnie po 11 września. Oczek. Strasznie się tego boimy. I właśnie po 11. No, może przesadzam sobie, że po 11 września. Po 11 września było apogeum, co wzrosło, wszystko. Tak, wszystko do góry, ten strach, lęk, Terrorist... uzas uzasadniony czy nieuzasadniony, terroryzm wtedy stał się mainstreamowy. Dokładnie, terroryzm stał się mainstreamowy i tym samym twórcy filmów o zombie, rzeczy o zombie, jakichkolwiek, komiksów, yy, w chyba też to jest wykorzystane, no się nie mylę, właśnie to, ten strach, ten lęk przed tymi zombie, że yy, we wszystkich e, grach, które są no to się wszystko dzieje współcześnie tak. e, to są współcześni ludzie czy z którymi my możemy się identyfikować każda epoka ma swoje filmy o zombie po prostu. Dokładnie, no, na tym to polega. Może za bardzo to naciągnęłam trochę tą ideę ale to na tym polega, bo te zombie to jest tak jakby efekt tej broni biologicznej i terroryzmu właśnie. I my się akurat tego... aktualnych strachów tak. nie? i my się tego boimy, to jest nasz ręk. I tak, żeby mm, powiedzieć, no, czy czy... My lubimy się bać, mimo wszystko, lubimy się bać, lubimy tą sensację, uwielbiamy o tym mówić, lubimy o tym czytać, o tym co się dzieje, o tym kto kogo zabił, kto kogo tam zjadł, pogryzł i tak dalej. Dlatego też w dzisiejszych czasach ten, ta sensacja, pogoń za sensacją, w tym społeczeństwie informacyjnym, w którym to informacja jest na pierwszym miejscu, sensacja, to reportaże, to robienie z igły widły jest na, na pierwszym miejscu, to, to filmy o tak... E w erze CELO Holokaustu. W e <śmiech> erze CELO Holokaustu. Na 100%. E takie rzeczy, takie filmy jak na przykład 28 e nie później, Jestem Legendą, e czy Zombiland, który mimo wszystko też o tym mówi, tak, jest komedią. Tak. Je ma swoich odbiorców. Ma. To jest fałszywy temat. To jest fałszywy tak Trendy przez to, że w mediach trendy. Jest mówienie o e, terroryzmie, o zagładach, o kataklizmach. W końcu naszych czasów. I tak, dokładnie. I długo się wszystko skończy. Dokładnie, do dlatego miasta. to jest takie chwytliwe. Nie jest to ambitny temat, mimo wszystko, bo temat o zombie nie jest zbyt ambitny. Ale może być wykorzystany w ambitny sposób. Tak, może być, ale niekoniecznie samo, i sama idea zombie. Wiesz zombie. co, właśnie, ja się spotkałam z takim zdaniem, że jeśli filmowiec chce coś powiedzieć, ale nie do końca się komuś y, naprzykrzać, w sensie takim, że chcę powiedzieć, że co i to jest złe. No ale nie mogę tego powiedzieć tak wprost. To więc zrobię to pod płaszczykiem filmu o zombie. Ja to akurat bym powiecia... a propos tego. No, no. Ostatnio e, oglądałam film, nie mam tego pojęcia, jaki był tytuł tego, bo to oglądałam sobie w nałęczowie, jak świetnie odpoczywałam od wszystkiego. E, na TVP1, gdzieś po północy, czyli kiedy lecą albo Duky bardzo, albo, albo lecą bardzo, bardzo dobre filmy. Gratulujemy, albo... TVP1. Albo, albo bardzo, bardzo złe filmy lecą. Oglądam ten jeden z tych bardzo, bardzo złych filmów. Aha. To był film e, o zombie z Iraku. <laughs> Przyjechały ciała zabitych żołnierzy w Iraku. Z Ameryci? <laughs> Wróciły do Ameryki. No i ci żołnierze zaczęli wstawać z tych grobów. Aha. I co te zombie robiły? Zamiast zabijać, jeść, ee, palić domy, poszły głosować na prezydenta. Co? I było pokazane, jak sztaby wyborcze kłócą się o to, czy zombie mają takie samo prawo do głosowania, jak żywi ludzie. W końcu te zombie miało prawo do głosowania i głosowali na innego prezydenta, niż który był, czyli to było takie typowo antybuszowskie kino Niestety ten prezydent, który wywołał tą wojnę wygrał na drugą kadencję czyli znowu odniesienie do Busha. Co się stało? Wszystkie inne zombie stały z grobów i film się skończył tak że one poszły coś, o coś walczyć i było takie fajne ujęcie flaga amerykańska na samym końcu i te zombie idą do nas nie, serio? Tak, naprawdę taki film był i ja tu gdzieś znajdę jaki tytuł tego filmu jest, ale... ...to było... Nie, Brzeli ja nie fantastycznie. będę... Brzmi fantastycznie. fantastycznie, musi... musi... ja polecam. Ja to y, znajdę i wstawimy może w... ...pod tym... tam na blogu może wstawimy tytuł tego filmu, żeby ludzie sobie pooglądali go. Ja to chcę zobaczyć. Bo to było takie typowe... co jest... ...jak nie robić filmu o osobie? To powinni... Jak... Głosujesz, nie żyjesz. Nie głosujesz, nie żyjesz. Vote daj, die, daj. To jest pomysł, jak po prostu nie kręcić. To jest typowy przykład, jak nie wykorzystywać temaki taki, taki zombie. Czyli tak, chcą zrobić z tego ambitny przekaz, metaforę, chcą trafić O, trafmy do młodych ludzi, to co? To zróbmy zombie, a po drugie... To być jeszcze motyw homoseksualny tam. Bo też jest dzisiaj modne. Też, homoseksualny zombie. Oscarowy Pewniak. No, w sumie. <grym> film, mountain after that. film o gejowskiej parze zombie, która chce głosować na, na prezydenta, <grym> który jest akurat niepopularny. <grym> Dokładnie. I żeby jeszcze grał tam Robert Downey Down Down Jr., żeby grał, eee, Hugh Ledger żyje już niestety, to nie, nie zagrałby. Ale ktoś, by, żeby akcji zaniak ktoś w tym grali, No Arnold Oscar. Schwarzenegger na przykład. Tak, o, Oscar, Oscar geniusz, świetne. <grym> <grym> Objawienia. <Uu. grym> Sami chętnie obejrzą taki film. Tak, ale to, to jest tylko taka. Nie, no, to taka ciekawostka. jakbyście chcieli zobaczyć pięknie kręcić filmów o zombie, to jest właśnie taki film. Powiedz mi, Mary, czy według Ciebie e, filmy o zombie, filmy, no komiksy, gry o zombie w końcu się znudzą? Czy się znudzą? Tak. Sądzę, że jest... jesteśmy na dobrej drodze ku temu. Że to już jest przesyt. Yy, czy za woli? Powoli zaczyna się przesyć, bo powiedziawszy, ostatnio wyszło. Czy jeszcze da się coś z tego wyciągnąć? Poczekajmy na The Island. Właśnie. Wiesz Island. A propos The Island, od tego chciałam zacząć, ale może tym zakończymy The Island. A, Widziałeś ona. trailer? Oooo oh, tak, trailer był świetny, to jest jedna z najlepszych zapowiedzi gier, gier tak. jakie widziałam. Ogólnie animacja świetna, fajny, krótki film animowany. Jeszcze nigdy nie, nigdy nie widziałem ile to film trwał, filmik, ja wiem to 5 minut trwało. Nawet nie, może z 3 minutki trochę. Zero słów, a przekaz był niesamowicie mocny. Na początku się zastanawiałem, czy ta dziewczynka. Ona, na początku myślałam, że to dziewczynka, która ta żona nie żyje. Ta, ta, czy... Może nie zdradzać całkowicie a. tego, bo może jeszcze są jakieś osoby, które tego nie widziały. A bardzo... Niemożliwe, niemożliwe. Wiem, że to jest niemożliwe, widziałe. ale może jednak ktoś jeszcze nie, nie widział tego. To też jakiś link trzeba będzie Faktycznie uścić. tak, faktycznie bardzo dobry zarobie, zrobiony e, e, trailer, aż weszłam na główną stronę też tej gry. Chłopat, Całkiem nieźle chłopat to, chłopat to był... Chyba jeszcze robią tą stronę, bo Underclass. Tak, tak, tak, nie czy nie, ona już jest zrobiona, ale ym, na przykład jest tylko jedna biografia jednego bohatera, tam jeszcze parę inni, innych jest do zrobienia. No, wiesz co, no ja też mam duże, duże yy, oczekiwania wobec tej gry po tym, co zrobili z Left 4 Dead właśnie, bo Left 4 Dead według mnie to też była w pewnym sensie malutka rewolucja, jeżeli chodzi o multiplayer i o gry o zombie w ogóle, jeżeli o to tak. chodzi. To i gra, w którą nie grałam niestety The Rising. Rising właśnie. To są takie gry, które zrobiły malutką rewolucję malutką, no. Właśnie ciekawe jest to, że na Dead dużą Rising... skalę rewolucję, jeżeli chodzi o podejście do tematyki e, e, zombie w grach komputerowych. To jest ciekawe, bo The Left 4 Dead jest grą zrobioną przez Valve, amerykańską tak? i oni się właśnie wzorowali na tej nowej fali zombie. Natomiast Dead Rising, który jest grom japońsko, znaczy Capcom yy, zlecił to zrobienie chyba jakimś studiu. Nie wiem, czy dwójka na pewno nie, byli, nie robili Japończycy, tylko już jakieś zachodnie studio. Ale chodzi o to, że to firma japońska, która się bardzo wzorowała na tych starych amerykańskich filmach. Jedynka Dead Rising siedziała właśnie w supermarkecie. No tak. W ogóle, ja, jak, w ogóle to był początek jak to był jeden ze startowych tytułów na Xboxie. Świetne recenzje zbierał. Jak ja obserwowałem, znalazłem pudełko z The Rising 1 w sklepie, to nawet miał mało, małą anotację, taką, że ta gra nie jest wzorowana na filmie Świt trupów George'a Romero. Coś takiego to było napisane. Taki małym drużkiem, żółta nawet, na, żółto na klejka, że to było napisane, że to nie jest wzorowane. Bo to też był supermarket, chmara zombie, one też były takie powolne. Ale właśnie ciekawe, że to akurat Japończycy chcieli się wzorować bardziej na amerykańskich starych filmach o zombie, a to Amerykanie tworzyli już te filmy o zombie wzorujące się bardziej właśnie na 28 dni później, na tym nowej świecie żywych trupów, te biegające bardziej zombie są. No tak. Właściwie w sensie technicznym to to nie są zombie, tylko zainfekowani. No wiadomo, no, bo tam nie pada jakieś takie oficjalne słowo, że to zombie, wiadomo, oh. bohaterowie to tak na nazywają, że to są zombie i w ogóle wszystko, ale nigdzie w fabule to nie jest napisane. No ale tak, 28 dni później też nie było powiedziane, że to są zombie, to było bardzo... z głodów po pierwsze, nie tak. wiem czy oglądałaś. No nie, nie oglądam tego filmu, ale podobno to nie są zombie. Jestem legendą też nie jest powiedziane. Tam są to zamiast wampiry, ale... No, właśnie. Nie umarli po prostu. Ogólnie rzecz biorąc... Yy... Umarlaki takie, no ale... Wiesz, no to w każdym bądź razie jest to tematyka bardzo pokrewna, i te wszystkie gry, te takie, postawiły bardzo wysoko poprzeczkę, jeżeli chodzi o gry zombie, że trudno będzie wymyślić coś nowego, bo wiadomo, fabuła wszystkich, co jest związane z zombie, to jest to, że ktoś przybywa gdzieś, coś się bardzo złego stało. Coś się złego stało, nikt nie wie dlaczego i musi przetrwać. Tak. Dlatego jest bardzo duże oczekiwanie mam wobec tej gry. Do, do, do zapowiedź jest bardzo dobra, ale wiesz, zapowiedź, e, zapowiedź trailer... Ja nie, ja nie było, nie? No właśnie. Ale wiesz, czytałem, że czy, czytałem na Poligami, że fabuła ma być właśnie czymś, czego nie oczekują, y, czymś innym niż oczekują ludzie, że to ma być właśnie bardzo na fabule, y, taka głęboka, fajna fabuła, że y, mają być dobrze rozpisane postacie, y, bohaterowie, że mają być super zrobieni i że podobno fabuła będzie taka czymś, takim. Do krwi, tym, że to będzie bardzo mocno w tej fabule, na fabule bazuje no, bazować będzie miało. No, zobaczymy co z tego będzie, ja mam du dużo nadziei. tym bardziej, że robi to Techlant, rosławski Techlant No, to no, oczekiwania mamy duże, e, mamy nadzieję, że się nie zawiedziemy, bo o ile jeszcze coś można wycisnąć z tematu zombie, to mamy nadzieję, że Dead Island to wyciśnie z tego, oh. żebyśmy nie mieli takiego zakończenia hype'u na zombie w stylu, że och, Jezu, zaczęło się już robić kiepsko tak jak wiesz, było z westernami, że zaczęli robić kiepskie westerny tak. i western upadł ale o westernach powiemy sobie kiedy indziej może Tak, to jest też, dobry też temat Też temat rzeka, jeżeli chodzi o... o... Nawet trochę zaczynają... Wstawać z grobu. I tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek Mopsa, e, czyli monstrualnie otyłych przeciwników seksualności. E, I może zaprosimy na następny odcinek, który będzie o czym Maciek? Będzie Odbrzyd. o wampirach. O będzie, wampirach, tak. Zrobimy tak. sobie hype o, o hypie na wampiry. E, Uprzedzamy, że nie będzie to 50 minut jazdy na, na Twilight. Mimo, że mu się należy miłość się należy, nie, bo po prostu spojrzymy na to troszeczkę z boku dlaczego taki popularny temat bo bok zombie to jest chyba drugi popularny temat w tak. dzisiejszych czasach ale wszyscy dziewczynek. dziewczynek i zadamy sobie pytanie dlaczego nie robią niczego dla dużych chłopców Tak. i dużych dziewczynek które nie sikają w majtki gdy bo chłopcy też chcą oglądać filmy o Saniu. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na następny odcinek, który będzie za tydzień. Tak, jeśli się nam wszystko uda, to zabudnie. Jeżeli nie będzie apokalipsy zombie, to usłyszymy się za A tydzień. A wszyscy dobrze wiem, że będzie kiedyś. Będzie. Kiedyś będzie. będzie. E, pozdrawiamy. Będzie. Pozdrawiamy bardzo. E, Maciej Wołosz i Katarzyna Wittersheim. Do usłyszenia. Hej. Wracasz z pracy i w życiu byś coś porządnego? Masz dość długich komedii romantycznych i księżniczek śpiewających o innym życiu. Zatem stoły się na www.co, myślnik dziś, myślnik na, pełno pożywnych potraw, pierwszorzędnego z steampunku i gangsterki. Komiks kobiecy, jakiego dotąd nie znałeś. Samotne miasteczko na krańcu świata zapomniane przez wszelkie dobre siły. Ponury cmentarz, na którym zaczynają znikać dzieci. Zmasakrowane zwłoki odnajdowane z domalowanymi wąsikami, zgryźliwe komentarze wydobywające się w głębi katakumb. To i o wiele, wiele więcej znajdziecie w ponurym komiksie internetowym Umerlaki, pełnym i przemocy i zwątpienia w ludzkość. ww.dd.myślnik Komedia jeszcze nigdy nie była tak czarna.